program drugi Polskiego Radia. Reklana. Tu dwójka, program drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Czetelnie. też Szymankiewicz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w polskim odcinku Czytelni. A wraz ze mną witają Państwa Magda Mikołajczuk, program pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Gaczkowski, Polskie Radio dla Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie cieszysz się, że jesteś w polskim odcinku czytelni? Cieszę się. Nareszcie doczekałem się swojego udziału w polskim odcinku czytelni. Wiedziałam, że należy to podkreślić na samym początku. Polski odcinek czytelni za sprawą Jacka Denela i zbioru opowiadań historie łajdackie oraz powieści Agaty Romaniuk, Dina, Dina. Zaczniemy od Jacka Denela. To jest osiem opowiadań. Jedno zdanie wspólne o tych opowiadaniach, zanim o niektórych z konkretnych tytułów to wydaje mi się, że takim głównym spoiwem tych tekstów to jest pamięć i fragmentaryczność pamięci. To są historie przeważnie przekazywane ustnie. Brakuje tutaj takich pełnych narracji. Wszystko jest właśnie fragmentaryczne, wielogłosowe i nie ma jednej prawdy, są tylko wersje tej prawdy. Tak jest na przykład w otwierającym to opowiadaniu Bieg Okoliczności, zresztą uważam, to bardzo dobry tytuł, Bieg Okoliczności, Historii opowiadana przez biegacza, mężczyznę, który współcześnie biega w Warszawie, ale też spotyka różnych ludzi, między innymi swoją sąsiadkę, starszą kobietę, która zaprasza go na herbatę i zaczyna opowiadać historię swojego życia, skupioną pozornie przecież na meblach na stole, na szafie, to przecież o czym innym opowieść. Jest opowiadanie przenoszące nas do końcówki XIX wieku, takie bez czasu, chociaż nie można to dokładnie określić za, za sprawą postaci, o której jest mowa. Nieznajoma z sekwany to jest opowiadanie, w którym narratorką jest kobieta, która, jak się okazuje, już nie żyje. Jest to opowieść nieboszczki, która przyjechała do Paryża jako młoda dziewczyna z prowincji, pełna nadziei na, na lepsze życie. Ale to jest samobójczyni, a odebrała sobie życie z miłości, Dlatego jest z braku miłości. Ta historia kończy się tak, jak wiele innych. Czy dałaby sobie za tego mężczyznę, który spowodował te jej problemy, odciąć rękę. palec, rękę? Może nie, ale całą siebie tak. jest w stanie mhm. odciąć. Wizerunek tej kobiety która targnęła się na swoje życie jest znany, ponieważ jest to wizerunek tak zwanej nieznajomej sekwany właśnie. Po śmierci, po znalezieniu ciała tej młodej kobiety dokonano odlewu. Potem ta twarz pojawiła się jako twarz tych manekinów do ćwiczenia resuscytacji. Oprócz tego sam wizerunek tej kobiety jest rozpowszechniony, więc taka bezimienna, która zyskuje powszechną Sławy, jeszcze w dobie cyfrowej i komunikacji to naprawdę za pomocą wpisania w wyszukiwarkę sformułowania nieznajoma z Sekwany możemy oglądać jej wizerunek, więc pozostała nie anonimowa w gruncie rzeczy. Marcin Gaczkowski o historiach łajdackich Jacka Denela. Nieznajoma z Sekwany stała się niesłychanie bliska każdemu, kiedy poznaliśmy jej historię, opisaną przez Jacka Denela historię pięknej miłości. Bolesnej miłości, kiedy serce jest głodne, zjadłoby wszystko, to jeden z wielu cytatów z tej książki, które zostają w głowie, z wielu cytatów, które mogłyby stać się tytułem tego zbioru opowiadań. Co je łączy? Być może właśnie wyjście od historii, od obrazu, od notatki prasowej i snucie historii na podstawie jakiegoś ulotnego wrażenia. A co jeszcze łączy na pewno styl, piękno języka, no to jest Jacek Denner, tak? jego pióra nikomu nie trzeba przedstawiać. Nawet jeśli tych historii w gruncie rzeczy nic nie łączy tak naprawdę poza osobą autora, to czyta się je z przyjemnością, należy je czytać nieśpiesznie, powoli i doceniać kunszt autora. No ja nie, nie wiem tak właśnie, czy nie, nie łączy nic z tych historii. Ja jednak mam wrażenie, że ta cała idea o tym, że ta narracja nie może być pełna, że zawsze czegoś jej brakuje ze względu na to, kto opowiada, albo właśnie kto był świadkiem, albo kto usłyszał historię, to jest o tym, jak ta opowieść, w sensie takim uniwersalnym, krąży. Spotykamy się z jej kolejnymi wersjami, nie tylko z historią nieznajomej z Sekwany, ale także z każdą jedną historią, jaką możemy opowiedzieć. Historie łajdackie, czyli... A dlaczego łajdackie? Co to znaczy? Tak, Ja no to właśnie. rozumiem tak, że część z tych historii jest łajdacka w odniesieniu do tego, co bohaterowie zrobili, bo na przykład jest opowieść o czterech facetach, to jest taka powojenna historia, milicjant, piekarz, Szewc i woźny, skazani na śmierć, za morderstwo kobiety i dziecka. Jest też taka historia. Jest historia o kochankach, którzy popełnili samobójstwo. To jest historia z Nowego Sącza, z lat 30. XX wieku. I potem zadziała się taka pośmiertna zemsta na żonie tego mężczyzny. Józef Maciaszek, zredukowany urzędnik Polskich Kolei Państwowych. Rok 1934. Prawdziwe notatki prasowe, prawdziwy list samobójcy i historia usnuta przez Jacka Danela. No właśnie, więc y, łajdackie w tym sensie, że albo ktoś zrobił coś łajdackiego, albo bohaterowie znaleźli się w takiej łajdackiej ze strony losu sytuacji, jak na przykład bohaterowie tej historii, tej historii podwójnego samobójstwa, bo to jest opowieść nie tylko o trójkącie miłosnym, ale też o ogromnej biedzie, o takiej sytuacji życiowej, która każe myśleć o zakończeniu swojego życia, bo ci bohaterowie właściwie są w wielkiej rozpaczy, w wielkim braku nadziei i uznają, że wspólne samobójstwo to jest jedyna droga, więc to nie oni są tymi łajdakami, tylko tak naprawdę okoliczności i los jest łajdacki. To rzeczywiście jest ciekawe i charakterystyczne dla Jacka Denela, że tak jak powiedziałeś, tak jak powiedzieliście, on, on często wychodzi od jakiegoś ogłoszenia w jakiejś starej prasie, zresztą jest znane z tego, że stare historie, stare historie prasowe, jakieś ogłoszenia są tym paliwem, które napędza jego wiele opowieści, wiele książek. Później z tego rosną no jakieś wspaniałe, ale w tej książce akurat przerażające kwiaty, rośliny z tych małych historii. No i oczywiście ten styl, ten styl charakterystyczny Jacka Denela, ale też często też... początkiem jest doświadczenie, osobiste doświadczenie, bo też jest współczesna historia dziejąca się w Kadyksie, w Andaluzji. Czterech Polaków, czterech turystów tam Jedzie. Sytuacja jest taka, że w sąsiednim pokoju, w mieszkaniu sąsiadującym z mieszkaniem, które oni wynajęli i gdzie spędzają kilka dni, jest mężczyzna, który nocami strasznie przeklina. Oczywiście jest to postać zaburzona, mająca jakieś problemy psychiczne. Zresztą koniec jest dla niego przerażający. I oni tak słuchają każdej nocy tego potoku przekleństw, złożeczeń. Nie wiedzą, co się dzieje. I z jednej strony jest ta historia, która z tego, co wiem, jest zanurzona w doświadczeniu autora czy jego znajomych. Powiedział mi Jacek Denel, że taki szczegół, że nie może spać i przeszkadza mu dioda od klimatyzacji, która świeci mu w oczy i nie daje Znam zasnąć. To. I Mam teraz tak samo. Tak, ale też zasłaniałaś yy, plasterkiem Chorizo yy, <tę, <śmiech> tę, tę diodę, bo uważam, że to świetny patent. To do, do powtórzenia. Te doświadczenia... Osobiste, przetwarzane w fantastyczny, moim zdaniem, sposób, to też jest sprawa charakterystyczna dla pisarstwa Jacka Denel. I jeszcze jedna rzecz. Jacek Denel jest znakomitym stylistą. Ten, to ale, znaczy, tak. te historie są tak różne, różni je także czas, w jakim się dzieją i on tak właściwie, tak mam wrażenie, że za pomocą takiego pstryknięcia jest w stanie zmienić styl i o wszystkim, z takiego, napisać, i o wszystkim napisać w tak. każdym stylu, wysokim, niskim, łajdackim bardzo. No, nieznajoma z Sekwany mówi czymś, co DNL stylizuje nam polską wersję gwary francuskiej, tak. takiej no, trochę to też wieśniacki. Sobie myślę, że Świetna stylizacja, przy czym nie przesadzona mhm. w żadnym momencie, nie przeszkadza w lekturze, wręcz przeciwnie. Powtórzę raz jeszcze, warto czytać powoli, naprawdę. Każda Porzucając. z tych historii jest opowiedziana trochę innym tak, językiem. Tak, tak, I to jest świetne. I e, w niektórych jest to charakterystyczne dla Jacka Denela poczucie humoru, takie nieprzesadzone, nieostentacyjne, ale świetne, a w innych historiach ta opowieść po prostu wzrusza i w historii służącej, która popełnia samobójstwo z miłości. Aptekarz zakochany w skazańcu. Tak, i ta para kochanków, którzy popełniają samobójstwo, to są takie historie z bulwarówek, które można przeczytać i zwykle tak były czytane i w naszych czasach też są czytane. Jakie takie sensacyjki do opowiadania znajomym. No patrzcie, cóż takiego się zdarzyło, a przecież za tymi historiami stoją prawdziwe ludzkie głębokie dramaty. I te dwie historie naprawdę no, chwyciły mnie za serce, poszarpały trochę mi to serce, a inne historie z kolei są lżejsze, pełne poczucia humoru. Więc para, ta... która wyruszyła, żeby objąć w posiadanie wyspę Rugi, wzruszyła cię, czy nie? Prosta bardzo historia, Wicekrólowa Rugi. Tak? Wicekrólowa Rugi. Wice Rugi. Opowiadanie, które powstało na podstawie spojrzenia Jacka Denela na obraz na żaglowcu na którym taką parę możemy zobaczyć, wpatrzoną w przyszłość. Przyszłość w tym wypadku jawi się wieżami, które za. Wieże, rugi można uznać również. Nic nam się takiego nie dzieje. Jest tam jakiś romantyczny mit, są płonne nadzieje, ale jest to poprowadzone spokojnie, w sposób mistrzowski, do niezbyt szczęśliwego, jak można się domyślać, końca. Ja tylko chciałam fragment przeczytać, to będzie Którego opowiadania. Tego, dziejącego się w Kadyksie i to jest dowód na to, w jak plastyczny sposób pewne obrazy umie malować Jacek Denek. Bo sam jest malarzem. Tak, bo sam jest e, także malarzem. Także malarzem. Ledwo przysiedliśmy nad kawą z lodem przy naszym ulubionym placu, bo mieliśmy tu już place mniej lubiane, bardziej lubiane i plac ulubiony. Z zawęgła wyszła smutna para. Oboje byli z pewnością starzy, ale trochę poza wiekiem. Ona z zapadniętymi wargami i mizernymi włosiętami zwiniętymi w loczki wyglądała jak królowa z portretu rodziny Karol Tyle, że ubrana była w dziwnie wypchane spodnie, jakby miała w nich pieluchomajtki. On szpakowaty, śniady, też swoje przeżył. Zaczął krótką przemowę do siedzących przy stolikach, że oto będziemy świadkami wspaniałego występu flamenko. Zaczął się drzeć bezkładnie i klaskać bez rytmu. Do czego ona podrygiwała w dziwny sposób, jakby dolna połowa jej ciała i górna połowa jej ciała brały udział w dwóch zupełnie osobnych występach. W występie górnej połowy ciała i w występie dolnej połowy ciała. Przy czym żaden z tych tańców nie odpowiadał ani rytmowi, który on wyśpiewywał, ani temu, który wyklaskiwał. Występ urwał się równie nieoczekiwanie, co zaczął, bez żadnej puenty, bez kulminacji. Po czym zrezygnowani poszli, nie prosząc nawet o datki, jakby zawstydzeni samymi sobą. Doskonały wybór cytatu. Nawet jeżeli pozornie nic się nie dzieje, Prawda? to tak, dzieje to, się bardzo dużo. To Jacek Denel jest w stanie z tego coś zrobić. Jacek Denel, historie łajdackie, osiem opowiadań. Polecamy Państwu lekturę tego najnowszego zbioru Jacka Denela. Tak, Czas... choć ortodoksyjni fanatycy Jacka Denela mogą być trochę rozczarowani, bo te historie przeważnie już były wcześniej znane. Ja nie widzę tu powodu do rozczarowania, bo te teksty były rozproszone w różnych miejscach, na przykład w jakichś pismach, a tu mamy wszystko w jednym tomie, tomie, który też jest ładnym przedmiotem. Dlatego jako nieortodoksyjny fan Jacka Denela jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ja też pełna zgoda. Czas na powieść Dina Dina, Agaty Romaniuk. To jest historia Diny, młodej artystki o ukraińsko-włoskich korzeniach. Poznajemy ją, właściwie trudno powiedzieć, czy my ją poznajemy. Historia o niej rozpoczyna się od takiego obrazu, że oczekuje na Piazza Maggiore w Bolonii, na swojego przyjaciela, który jest prawnikiem, ale równocześnie członkiem takiej bardzo wpływowej rodziny, która posiada wydawnictwo Libri Conti. Poznała tego mężczyznę właśnie dlatego, że jest ilustratorką książek, między innymi dlatego. A spotykają się w dniu, kiedy mija sześć dni od wybuchu wojny w Ukrainie, w 2022 roku, tak zwanej pełnoskolowej wojny, bo oczywiście w tym gronie pamiętamy i w programie drugim e, pamiętamy, że ta wojna rozpoczęła się dużo, dużo wcześniej. W każdym razie e, Dina, mając ojca Ukraińca i babkę, właściwie Rosjankę chyba, trzeba powiedzieć. Mieszka... No właśnie, wszystko się no, komplikuje. Wszystko się komplikuje. Trochę... Mieszkających w Charkowie, to jest akurat pewne. A matka jest Włoszką. A matka jest Włoszką, tak, ale no matka ale jest, ta nie ma. Bohaterka mhm. wszystkie te szpary, różnice swoją postacią będzie powoli, stopniowo niwelować. Ale no więc rzeczywiście właśnie, no, no, tak, Zaczyna się prawda? trochę chaotycznie. Zaczyna się chaotycznie, chaotycznie opowiada. W każdym razie ona y, podejmuje decyzję o tym, żeby pojechać do Charkowa, głównie do babci, która ją wychowywała, ma takie poczucie odpowiedzialności za tę starszą kobietę, która po odejściu matki tej Włoszki się nią zajmowała. Podejmuje ten trud i konfrontuje się ze swoją tożsamością albo z tą płynnością swojej tożsamości narodowej, ale także konfrontuje się z historią rodzinną. I jeszcze jeden ważny szczegół podczas wspomnianej rozmowy z partnerem, bohaterka wypowiada słowa niszczone, wiczne. Agata Romaniuk wspomina, że była świadkinią takiej rozmowy i znów mamy opowieść, która zrodziła się pierwotnie z pewnego podsłuchanego dialogu. Nic I, nie jest wieczne. I zrodziła się też z osobistego doświadczenia Agaty Romaniuk, kiedy wkrótce po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny do warszawskiego mieszkania Agaty przyjechała, Ukraińska rodzina, gdzie była mała dziewczynka o imieniu Dina właśnie. Więc ta bohaterka książki, bohaterka powieści, powieści zatytułowanej Dina, Dina, nie bez powodu dwa razy jest powtórzone to imię, to jest, ta bohaterka zrodziła się właśnie z doświadczenia kontaktu z tą, z tą małą ukraińską dziewczynką, przerażoną swoją nową sytuacją, tęskniącą za swoim kotem. Ta druga Dina, dziewczyna, Ukrainka, zobaczona w kawiarni, włoskiej w Bolonii, która rozmawia ze swoim włoskim chłopakiem on oczywiście mówi, nie, nie pojedziesz, nie do wracasz. Ha, do Charkowa. Tak, do Charkowa. Gdzie niedawno byłeś, prawda? Marcin. A no właśnie. Ja też czytałeś. I dzięki Agacie Romaniuk wróciłem do Charkowa. Nie wiedziałem, prawdę mówiąc, co czytam. Nie, widzia, nie czytałem notatki wydawnictwa i tak się złożyło, że z Agatą Romaniuk wróciłem. Bardzo dobry research, ponieważ poczułem się, jakbym tam rzeczywiście był. Nawet stacja metra naukowa, która pojawia się w powietrzeniach wielokrotnie, to jest moja stacja metra, przy której mieszkałem przez cały luty, skąd łączyłem się z czytelnią dwójki no w lutym było, przecież, niemal ze stacji metra. Skoro wspomniałeś o tym researchu, Agata Romaniuk, zanim zaczęła pisać powieści, to napisała kilka książek nonfiction, fiction Między innymi Z miłości to współczuje, opowieści z Omanu" oraz Krótko i szczęśliwie historie późnych miłości. I Agata jest też socjolożką, jest reporterką. I ma Autorką książek dla dzieci to też, ale w tym kontekście chciałabym właśnie zaznaczyć ten jej charakter reporterki, to znaczy ona do researchu naprawdę przykłada ogromną wagę. Kiedy pisała swoją pierwszą powieść zatytułowaną Proste, równoległe, to jest historia o dwóch skrzypaczkach z różnych pokoleń. I bardzo muzyczna jest ta tak, historia. Tak, ale Agata nie miała, nie miała także wykształcenia muzycznego. Nie, i Agata się po prostu wgryzła w tę muzykę poważną na takim poziomie, że jeśli czyta tę książkę ktoś, kto z muzyką poważną ma kontakt, to nie ma żadnych zastrzeżeń. I to jest świetne u Agaty, że ja wiem, że kolejna książka, kolejna jej powieść na pewno jest podbudowana świetnym rozeznaniem właśnie reporterskim. A tutaj, oprócz tych realiów wojny w Ukrainie jest nie, nie też druga... to są realia wojny, to są kwestie kulturowe, językowe, bardzo solidna robota i oczywiście akwarala też. Do no właśnie, zmierzasz. bo chciałam, chciałam o malarstwie się, powiedzieć. tak jak wtedy w muzykę. To tu w, w malarstwo. I tutaj też Agata nie ma jakiegoś Doświadczenia, więc to jest też imponujące, że ona się bierze za dziedziny, w których nie siedzi, w których nawet nie liznęła i po prostu po się w to zagłębia i to potem widać. Znaczy, ja na muzyce się znam, na malarstwie się nie znam, ale ja jej wierzę, Agacie, jeśli pisze o różnych rodzajach papieru czy o różnych farbach, bo nasza bohaterka jest malarką, jest rysowniczką, więc i w ogóle to malarstwo, bo w tej powieści to, to, jest, to jest ważne. Malarstwo jest nośnikiem bardzo różnych treści. Najpierw te akwarele, którymi maluje na zajęciach w Bolonii, kiedy jeszcze ta wojna nie wybuchła, akwarele są symbolem spokoju, normalności. Kiedy wojna wybucha, jej wykładowczyni daje jej na drogę szkicownik. Pani profesor mówi, akwarele nie są farbami drogi. Wymagają ciepła, spokoju, światła. Nie zabierzesz ich za sobą, ale powinnaś czymś zająć głowę i palca niczego nie przegapić Dina. Masz, powiedziała i podała dziewczynie pakunek, niewielkie zawiniątko w szarym papierze. W środku znajdował się szkicownik, kilkadziesiąt białych kartek spiętych ciemnozieloną wstążką. I właśnie na tym szkicowniku Dina utrwala pewne zapamiętane obrazy, co zresztą w powieści mamy odtworzone, ponieważ rysuje dla nas Julianna Kubanek obrazki zobaczone przez Dina. A jeszcze jest takie wspomnienie z dzieciństwa o tym, jak z, ze swoją ukraińską, czy ukraińsko-rosyjską babcią rysowały kredą na rozgrzanych letnich płytach chodnikowych Charkowa kopie obrazów Marii Prymaczenko, ludowej malarki. I jeszcze jest takie zdanie, pada, wojna ma kolor wody po myciu pędzli. Więc to malarstwo, ten rysunek, te kolory, te farby się przenikają w całej tej opowieści. I to, jest, to jest tak konstrukcyjnie dobrze zrobione. Ale też konstrukcyjnie, narracyjnie jest ciekawie zrobione, bo narratorką tej opowieści jest przyjaciółka matki Diny. Polka. Polka, tak, mieszkająca na Ursynowie, która gości właśnie Dinę w którymś momencie, ale to nie, nie, bez szczegółów, już nie będziemy teraz do tego szczegółowo wracać. W każdym razie to też jest właśnie świat rekonstruowany z opowieści, które przywozi ze sobą Dina, ale ona przywozi też różne opowieści, to znaczy ona, tak jak pewnie w takim relacjonowaniu życia jest pewien chaos, nie trzymamy kolejności, yy, zdarzeń, tak, tak w tej opowieści my też się trochę gubimy, bo jesteśmy albo w Bolonii przed wojną, albo za chwilę jesteśmy już w Charkowie, albo no to, w podróży do Charkowa, prawda? To wszystko się przenika. To gdybyśmy spróbowali ten chaos uporządkować, musielibyśmy powiedzieć, że to jest y, też y, po trosze historia rodzinnego piekła. Piekła wybrukowanego no, nie tyle dobrymi intencjami, co pretensjami wzajemnymi, osobistymi ambicjami. I to piekło jest rozległe, bo rozrzucone rzeczywiście od Bolonii do Charkowa z przystankami w Polsce. Najczęściej, Afganistan się pojawia. Najczęściej w Warszawie. Później mamy jeszcze bardzo ciekawy wątek afgański. Tak, do pewnego momentu narrację prowadzi Iza zwana Isą, pieszczotliwie przyjaciółka, ale później to Dina przejmuje narrację. Dorasta nam bohaterka, zaczyna opowiadać o sobie. I to ona właśnie, śnieżnobiała, biała śnieżno-włosa, jasna dziewczynka, staje się tym, co łączy te wszystkie rozproszone y, historie, podzielone ludzkie istnienia. On łączy, ale nie do końca. I znowu wracam do tej takiej konstrukcji, bo to podwójne imię w tytule Dina Dina oznacza też jej rozdarcie między dwoma krajami, między Włochami a Ukrainą. Między. Bo mieszka trochę tu, trochę tak, tam. Tak, trochę oddajmy. tak. Między Włosi, dwoma językami. Włosi sądzą, że Dina nosi imię ukraińskie, a Ukraińcy, że nosi imię. Włoskiem. I też jest rozdarcie między dwojgiem skłóconych rodziców, bo ta szarpani rodzinna jest po prostu yy, niesłychana. Straszliwe ukraińsko-włoskie awantury, Więc... krzyki. Tak. Ważne jest moim zdaniem, żeby podkreślić, że wojna, owszem tu jest ważna, ale to nie jest główny temat, bo tak naprawdę... Wojna jest katalizatorem, jest takim bardzo ważnym tłem. Dużo się o tej wojnie dowiadujemy, odnajdujemy ją, ale tak naprawdę to, to jest opowieść o tej dziewczynie, o tej młodej kobiecie, która usiłuje jakoś znaleźć swoje, swoje miejsce na wielu płaszczyznach właśnie między krajami, między członkami swojej rodziny. I w obliczu pewnej katastrofy, bo rzeczywiście tak. jakby to nie zabrzmiało, wojnę w Ukrainie moglibyśmy zastąpić jakimś innym kataklizmem tak, tak. w tej a, roli. Ale z drugiej strony... No na przykład tutaj właśnie jak dołożymy tę historię afgańską, tak, to właściwie ta to cykliczność bardzo... traum, prawda, ale to powraca takie nieszczęście. Ale z drugiej strony myślę, że wielu z nas Polaków od odnajdzie też swoje osobiste doświadczenia związane jednak konkretnie z wybuchem pełnoskolowej wojny w Ukrainie, albo może sobie zadać pytania, które zadaje sobie bohaterka. Czy w takiej sytuacji, w jakiej ona się znalazła, że Jesteśmy za granicą, a w naszym kraju jest ktoś bliski, kto wymaga opieki w kraju, w którym wybucha wojna. Wracamy, nie wracamy. Chcemy, o co się bardziej mamy martwić? O swoje bezpieczeństwo, czy jednak serce i poczucie obowiązku nas tam ciągnie? Takie na przykład pytanie. Możemy sobie przypomnieć sytuację z dworców, z dworca centralnego w Warszawie, kiedy zapewne wielu z nas odbierało Ukraińców, uchodźców wojennych z tego, z tego dworca i te sytuacje, wylewających się z pociągów ludzi, są świetnie opisane ludzi, którzy wiedzą, do kogo pójść, wiedzą, ta, ta ręka wyciągnięta do nich jest, bo czekają na nich znajomi, a inni z pewną bezradnością wychodzą na ten peron i nie wiedzą, co z nimi jest dalej. Więc we mnie się odezwały różne takie, takie wspomnienia i, i myślę, że to też jest wielką siłą tej książki, że uruchamia osobiste nasze różne chwile, które pamiętamy. Na przykład jest też tutaj taka scena pokazująca bardzo różne oblicza wojennych strat, to znaczy różne definicje normalności. Myślę o takiej scenie, kiedy ojciec Diny, który jest wybitnym chirurgiem, o dosyć gwałtownym charakterze człowiekiem, rozmawia ze swoją współpracownicą, lekarką, która też jest świetnym, świetną specjalistką, rozmawiają o tym, czego ona za czym ona tęskni. Ona mianowicie tęskni za pójściem do restauracji i wypiciem kawy w pięknej filiżance, za tym, żeby mieć wyprasowane bluzki, bo jest kobietą bardzo elegancką. I on zaczyna na, na nią wrzeszczeć po prostu. Co ty mi tu mówisz? Ja tu mam z popcinanymi nogami chłopaków, mam tu rozpaczające matki, matki a ty myślisz o jakieś kawie, o jakichś apaszkach. Co to w ogóle jest? I ja sobie przypomniałam, czytając tę scenę, taki apel, który się pojawił parę miesięcy po, po wybuchu pełnoskalowej wojny apel mianowicie do firm produkujących bieliznę damską, żeby przekazywać bieliznę, staniki, majtki dla Ukrainy, które przyjechały do Polski. Nie chodziło o jakieś barchany i takie, taką codzienną bieliznę, nie. Chodziło o przekazanie pięknej, koronkowej, wspaniałej bielizny. I oczywiście... Odezwały się głosy. Co tym głupim babom do głowy przyszło? Przecież tu jest tragedia, tutaj śmierć, choroby, rozstania, straty. A te o majtkach i stanikach. Otóż yy, większość kobiet jednak zrozumiała, że nie chodziło o majtki i staniki, tylko chodziło o ten symbol jakiejś normalności. Otóż by te kobiety przez chwilę poczuły się jak kobiety niewojenne jak kobiety, które nie straciły, kobiety, które nie mają wyrwy w sercu. I w przypadku tej sceny, o której mówię, tym symbolem normalności niezbędnym czasami było to właśnie, żeby napić się z pięknej filiżanki kawy, mhm. żeby sobie umalować oko i żeby sobie wyprasować bluzkę. Więc ja tu wiel, wiele rzeczy Dina też ma mnie swoje poruszyło. Sposoby. Dina też ma swoje sposoby. No właśnie, mimo, że na czas wojny notatnik y, może być y, Ten szkicownik, zarys, szkicownik mhm. może być zarysowany tylko raczej szarymi kolorami, to ona w sztuce też upatruje takiej odnowy, czy też tak, po prostu ratunku, to, to czyli pojawia się taki wątek sztuki, która mm, ocala. ocala, po mhm. prostu. Tak, z całą pewnością o tym jest również yy, ta powieść, ale to jest też niwelowanie tej przepaści pewnych luk, to jest tak jak ten szef, który Dina prowadzi w szpitalu, uczy się zaszywać rany, to jest zaszywanie Mhm. Ran, zabliźnianie ich i wśród nich bardzo ważnym elementem jest też normalne życie w warunkach kataklizmu. Dwa razy powiedzieliśmy słowo Afganistan. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo autorka dziękuje swojemu redaktorowi za to, że podpowiedział jej, że ojciec Diny, profesor Szewczuk, powinien mieć brata, który brał udział w wojnie w Afganistanie. Panie redaktorze, to był naprawdę świetny pomysł i w tym wątku poza doskonałym researchem, opisem radzieckiej bazy wojskowej w Afganistanie w latach 80. jest też zawarte pewne bardzo ważne dla mnie nieoczywiste przesłanie tej książki, o którym mówić bym tutaj nie chciał. Jak już państwo przeczytają to chętnie o tym porozmawiam, co o tym sądzicie. No, tak się nie robi w Radiu Marcinie, ale dobrze. no. Spodziewałeś się w takim razie e maili od słuchaczy. Marcin. Gaczkowski. Agata Romaniuk, Dina, Dina najnowsza powieść tej pisarki i reportażystki, e, też Państwu bardzo polecamy, e, kolega Gaczkowski poleca się na e, prywatne dyskusje e-mailowe e, w tej sprawie. Ja bym z chęcią przeczytał też dalszy ciąg tej historii, prawdę mówiąc. Dzisiaj w polskim odcinku czyteli mówiliśmy także o historiach łajdackich Jacka Denela, polecamy Państwu lekturę tych ośmiu opowiadań. Magda Mikołajczuk. Bardzo dziękuję. Marcin Gaczkowski. Dziękuję bardzo. I Małgorzata że też Mankiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Dwójka jesteś na miejscu. Filip Minęła dwunasta trzydzieści. Katarzyna Nowak. Dzień dobry. Zapraszam dziś na drugą część naszego spotkania z Szymonem Czyżewskim, biologiem, badaczem lasów, między innymi lasów naszej strefy umiarkowanej. Rozmawiamy o lasach na przestrzeni ostatnich 23 milionów lat. W poprzednim odcinku.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 i przez drzewa, i przez rośliną więc w tych pastwiskach, możemy sobie wyobrazić to runo nie jak taką trawiastą łąkę, prawda, yy, gdzie, gdzie nie mamy zbyt wielu kolorów, tylko bardziej należy sobie to wyobrażać jak taką niesamowicie kolorową prawdopodobnie łąkę czy, czy, czy pastwisko, po prostu rozkwieconą, pełną motyli, pełną wadów. Ta praca wasza zawiera artystyczne paleorekonstrukcje właśnie tych krajobrazów, które Wam się wyłoniły mm, podczas tej pracy i ja mam taką prośbę, żebyś spróbował opowiedzieć w informacji. Na pewno podlinkujemy, bo to jest w otwartym dostępie y, ta praca, podlinkujemy y, te rekonstrukcje. One są no, przewspaniałe, można rzeczywiście spędzić. Cały wieczór na przyglądaniu się, znajdowaniu różnic, y, jakichś y, zmian, y, które zaszły, bo to pokazuje pewien proces nam. Opowiedz, to co na pewno od, y, rzuca się w oczy to jest już taka dawna obecność bobrów, czy tam przodków bobrów. Prawda? No tych tam y, jakichś konstrukcji na rzece jest, jest sporo w tych różnych okresach. Dobrze, najpierw powiedz, gdzie jesteśmy. Tak, znajdujemy się w Europie Środkowej. Tutaj celowałem w Polskę, czyli wiadomo, że nie mamy, zawsze te dane są gdzieś tam paleoekologiczne, rozsiane, czyli to trzeba e, tak syntezować, prawda, no ale, ale przyjmijmy, że to jest gdzieś tam środkowa Polska. Może właśnie Warszawa nad Wisłą, może nie nad Wisłą, bo tu mamy mniejszy ciek wodny, ale jakiś dopływ Wisły, bo to jest właśnie to miejsce, prawda? W, na którym się wzorowałem, a również, tak jak mówiłem, z Polski mamy ogrom tych danych, więc tak naprawdę wiemy, że to gdzieś tak, tak mogło wyglądać. No, Bóg na przykład mógł tak na wyglądać. Na przykład, właśnie. Bo... I słoni nad Bógiem. Dokładnie, dokładnie. Nie jeden gatunek słonia, a przynajmniej mhm. w Pliocenie, Miocenie, czyli w tych. Bo, bo, bo też może warto wspomnieć, my się w tym momencie znajdujemy w Holocenie, czyli w interglaciale w ciepłym okresie. Wcześniej przed nami mamy Pleistocen, okres, w, który, w którym pojawiły się, który zaczął się gdzieś tam około pięciu milionów lat temu i pojawiły się fluktuacje między ciepłymi okresami, czyli interglacełami i zimnymi, czyli glacełami. Tutaj skupiliśmy się głównie na tych ciepłych okresach. No i na pliocenie, który był przed pleistocenem, i miocenie, który był przed, wcześniej co jest takie najważniejsze może na tych ilustracjach, to są między innymi te bobry i właśnie z jednej strony bobry, ponieważ już około 20 milionów lat temu mamy dowody na pierwsze bobry, które scinały drzewa i prawdopodobnie budowały tamy. Natomiast co jest bardzo ciekawe, to jest obecność właśnie słoniowatych i nie tylko słoniowatych, bo w ogóle szerzej trąbowców, ponieważ zanim dotarł do Europy ten słoń leśny, który można powiedzieć jest rodzimy do naszego klimatu, obecnie tylko wytępił go człowiek, około Około, y, właśnie 30 tysięcy lat temu, y, nazwany po łacinie Paleoloxodon Anticus, to mieliśmy bardzo bogatą faunę trąbowców, ponieważ słoniowate to jest tylko jedna grupa, jedna z grup, ta, ta jedyna grupa trombowców, które przetrwały do dzisiaj. Mieliśmy jeszcze gomfotery i mieliśmy mastodonty. No i właśnie na tej pierwszej ilustracji widzimy na przedzie takiego gomfotera, który gdzieś tu zbliża się do wody. one wydeptuje tą roślinność, tworząc takie otwarte miejsca, takie, takie tutaj y, można powiedzieć malutkie Skarbki. Niesłychanie ważne siedlisko dla wielu gatunków, współcześnie. Dla pszczół, zwłaszcza, które tam robią swoje gniazda, ale też dla wielu roślin, które w takich miejscach odrastają. Po prawej stronie widzimy rynkopener. Porkusa, takiego przodka współczesnego dzika, który już wtedy też rył i, i kształtował tą, tą roślinność. Natomiast co jest też ciekawe i co chcieliśmy tu uwzględnić poza roślinami, o których zaraz jeszcze powiem, to są gatunki, które wtedy tam żyły i które również nam mogą powiedzieć i wskazać, że tam takich siedlisk otwartych było więcej niż nam się pierwotnie wydawało. To jest na przykład drop z tego samego rodzaju, który, którego znamy dzisiaj. To jest taki wielki, największy ratujący ptak na ziemi, z tego co, z tego co wiem, on w Polsce występował, szeroko był rozpowszechniony, niestety, niestety wymarł. Są podejmowane powoli, potencjalnie próby jego reintrodukcji, zobaczymy. A i okazuje się, że gdzieś tam 20 milionów lat temu już te dropy były, a tradycyjnie uznawaliśmy je za, za ptaka związanego z krajobrazem kulturowym. Ponieważ w tym krajobrazie, który znamy, to te otwarte tereny właściwie już są prawie tylko uwarunkowane działaniem człowieka. No a okazuje się, że w tej pierwotnej dziczy ten, nie było ten nas drop był. tak. Mm -hmm. Ale były też gatunki może bardziej nam znane, czyli tutaj pustułka e, na górze, również z tego mm -hmm. sam spokrewniona, już bliska naszej pustułki, ale, ale nie, ten sam, nie ten sam gatunek, czy na przykład skowronek unosi się nad tym lasopastwiskiem. No więc znów kojarzący nam się dziś z polami, natomiast okazuje się, że kiedy były te słonie, kiedy nocorożce, były już wtedy też wczesne koniowate, tam gdzieś w tle się pasom, również grały ważną rolę. Bardzo też ciekawy jest wpływ, staraliśmy się tu od, od, również oddać wpływ tych roślin żerców na kształt i wzrost drzew. I widać tutaj, z jednej strony mamy bardzo ciekawą roślinę, bardzo ciekawy, ciekawe drzewo, które wtedy rosło na terenie Polski, czyli glediczie, która była bardzo dobrze przystosowana do zgryzania przez rośliny, okorowywania przez rośliny bo zwłaszcza słonie bardzo lubią okorowywać drzewa i nasze drzewa też są dość dobrze do tego przystosowane, co ciekawe, ponieważ one jeszcze pamiętają ten świat, w którym ewoluowały, do, do którego są tak naprawdę przystosowane, ale z takich ciekawostek już może nie, nie, nie bezpośrednio związanych z, z samym wpływem tych oleślinożerców, no to wtedy w ogóle ta flora była bardzo bogata na terenie naszego kontynentu. To jej zubożenie i jej różnica co do flory Ameryki Północnej i Azji Wschodniej i in, innych fragmentów tego biomu, lasów umiarkowanych, nasza flora jest bardzo silnie zubożała i to wynika właśnie z tych zlodowaceń, ale nie tylko, ponieważ zlodowacenia oczywiście też były w Azji Wschodniej, w Ameryce Północnej. Natomiast tam ze względu na układ gór i brak Sahary i Morza śródziemnego te drzewa lasów umiarkowanych, czy lasopastwisk umiarkowanych mogły schodzić dalej bardziej na południe i potem wracać, rekolonizować. Natomiast wraz z tymi silnymi zlodowaceniami późnego Pleistocenu w Europie utraciliśmy te gatunki drzew, a tu jeszcze wtedy one były obecne. Była to sekwoja, był to cypryśnik błotny i bardzo, bardzo wiele innych, innych gatunków, ale nie tylko, bo na przykład dęby już wtedy były, nie, również nieszczenie te gatunki, które znamy dzisiaj, natomiast znamy nam bliżej. No dobrze, to przenosimy się troszkę bliżej nas. Teraz jesteśmy w pliocenie, jest to dalej okres ciepły. Bez nas bez nas. Tak, jest to, są to okresy w ogóle pozbawione całkowicie, co ciekawe, bez nas, ale co ciekawe w ogóle pozbawione człowiekowa, w ogóle rodzaju homo. Bo potem przejdziemy jeszcze do tego ostatniego interglacjału i tam nie mieliśmy nas, człowieka rozumnego, ale był już Nandertalczyk, który wszystko na to wskazuje, też są to bardzo nowe wyniki, kształtował w jakiś sposób ten ekosystem właśnie poprzez polowania na lośnożerców. On ich jeszcze nie wytępił, natomiast doprowadził do zmniejszenia się populacji. No, ale jeszcze jesteśmy w pliocenie. To jest ostatni okres poprzedzający właśnie zlodowacenia. Jeszcze okres ciepły. Klimatu jeszcze wilgotnego, umiarkowanego, przynajmniej w dużej jego części, bo też oczywiście tam klimat fluktuuje. To są jakieś takie tutaj też, prawda, bardzo, to są, to są też niesłychanie długie okresy. prawda? Mhm. 10 milionów lat ponad yy, miocen, także to są właściwie okresy, które ciężko można sobie wyobrazić. Trochę się tu wypłaszczyło w tak. tym pliocenie. Tak, ale przede wszystkim, tylko co jest ciekawe, to jest to, że właśnie ten krajobraz rekonstruowany zmienia się jakoś tam klimat trochę, zmienia się fauna, natomiast zmienia się flora, natomiast ten krajobraz pozostaje w dużej mierze ten sam. To jest to, co właściwie z tych naszych badań wynika i jest, i jest naj, najciekawsze, że dzięki tej interakcji między drzewami, w ogóle roślinnością a roślinżercami, ta mozaika utrzymywała się prawdopodobnie w dość podobnym charakterze. Sekwoi już nie mamy, natomiast mamy jeszcze cypryśniki. Mamy znów bardzo bogate runow w, w roślinność zielną. Tutaj się pojawiają wilczomlecze, Już gatunki, które, które mamy dzisiaj. Pojawiają się również pięciorniki. O, to, to, to, wszystko są, to wszystko są gatunki, które, czy szałwia, Szałwia lepka, salwia glutinoza, która jest takim gatunkiem rosnącym często na skrajach lasu dzisiaj. Więc na przykład, tutaj ją przedstawiliśmy, że ona może rosła gdzieś przy tych zgryzanych przez roślinożerców odrastających drzewach, bo to, co tu jest, ten pagórek taki tutaj, to jest właśnie wzrastający grab, który jest świetnie przystosowany do presji rośnożerców. I to, co dzisiaj widzimy na przykład w takim lesie, jak do którego pójdziemy, myślę, że w większości przypadków nie ma tam na tyle jelenia, żeby ten proces się za zaczął zachodzić, to zobaczymy, że te graby rosną proste jak drut do góry, niesłychanie silnie konkurują ze sobą, ponieważ jak tylko się zrobi dziura, to mamy taką gęstwinę grabów wzrastających. Natomiast okazuje się, że już w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest coraz więcej, te właśnie tworzą takie, ja to lubię nazywać albo bązaje, albo żywopłoty, bo to jest dokładnie ten sam proces. Czy one cały czas po prostu obgryzają to rosnące drzewko, tą siewkę i ona dosłownie tak jakby była przycięta przez ogrodnika, zaczyna tworzyć taki żywopłot. No i właśnie taką kulkę, taki, taki, taki krzaczek tutaj przedstawiliśmy, a ten proces również yy, prawdopodobnie jest bardzo ważny dla ptaków, ponieważ jest to świetne siedlisko lęgowe, bo te gałązki są tam tak gęste, że właściwie yy, żaden też drapieżnik, przynajmniej większy, tam się nie dostanie. Ciekawą już, yy, już ptakiem obecnym w tym, w tym świecie jest tutaj przodek cietrzewia, gatunku, który niestety obecnie no właśnie to jest wszystko takie gdzieś smutne jak zaczniemy to odnosić do współczesności ponieważ no jest to ptak związany silnie z terenami podmokłymi ale właśnie również z wypasem i koszeniem i on niestety jest na skraju na skrajowy marcia, u nas również nad Biebrzą tam ostatnie ostatnie osobniki jeszcze żyją no i właśnie w, w pliocenie To dziki, to są dziki to jest, jeszcze, to jest jeszcze nie dzik, ale jest to już blisko spokrewniony z dzikiem natomiast to kształtowanie poprzez rycie było, było prawdopodobnie takie samo, bo ono jest dość uniwersalne w ogóle dla, dla świniowatych. Natomiast, co ciekawe, może tutaj w, w rogu po lewej warto zwrócić uwagę na takie bydło wędrujące. To jest leptobos i to jest pierwszy już przodek e, właśnie dzisiejszych przodek, czy jakieś ogniwo pośrednie dzisiejszych żubrów, czy tura, bo rzeczywiście rzeczywiście... Krętorogie dopiero, takie większe, dopiero później się pojawiły w Europie, właśnie, właśnie w pliocenie. Ale mamy tamę bobrową, te bobry sobie trwają. I właśnie bardzo ciekawe jest to, że obecność bobrów i obecność w ogóle trąbowców, czyli słoni i, i pokrewnych, jest, ma bardzo podobną ciągłość i historię w Europie. One się pojawiły w podobnym momencie, około 20 milionów lat temu. Tylko, że jedne przetrwały do dziś, a, a drugie wyginęły wraz z przybyciem człowieka. No dobrze, to teraz ostatni interglacjał. Tak, to już jest okres 100 tysięcy lat temu. Taki ostatni moment tego klimatu na terenie Europy Środkowej, klimatu umiarkowanego, wilgotnego, kiedy to jeszcze człowiek rozumny nie pojawił się w Europie. No i co tam widzimy? w tym zapisie kopalnym. No na przykład na pierwszym planie umieściliśmy chomika. Tak może kontrowersyjnie, żeby pokazać. Chomik, jeśli komuś jest znany, to pewnie się kojarzy z polami, prawda? Często on jest zapisywany jako taki właśnie gatunek, który przybył do nas wraz z człowiekiem, gdzieś w neolicie, czyli w tym okresie, kiedy człowiek przyniósł tutaj rolnictwo na tereny Polski. No okazuje się, że nie że mamy szczątki chomika z ostatniego interglacjału, a nawet z wcześniejszych interglacjałów, także on jest częścią, taką prawdziwie rodzimą, rodzimą częścią naszej przyrody i znajdował swoje siedlisko w tych pierwotnych lasopastwiskach. Co więcej, drugim takim źródłem pewności co do tego, że te chomiki u nas mają ciągłość występowania, są również dane genetyczne, które pokazują, że mamy bardzo unikalne genotypy chomików, więc nie może być tak, że one przyszły sobie tutaj po wraz z człowiekiem. One tutaj są od zawsze. No co tu są, jakie tu jeszcze widzimy ciekawe? Na pewno widzimy też Martwe Drewno. Też chcieliśmy to przedstawić, że co jest takie ważne, żeby sobie uświadomić, to jest to, że ciężko nam nawet sobie może wyobrazić ten krajobraz. Ponieważ jeśli dzisiaj pójdziemy za miasto, no to albo mamy równomiernie koszoną łąkę, która jest całkowicie pozbawiona drzew, pozbawiona martwego drewna, albo mamy pole, które jest jeszcze bardziej schomogenizowane, takie ujednolicone, albo mamy obok las, który jest gęsty, też prawdopodobnie nie będzie w nim martwego drewna, no ale jest gęsty i również taki dość homogeniczny, zwłaszcza jeśli to jest las gospodarczy, a ten krajobraz był taką mieszanką tych wszystkich ekosystemów trochę w jednym. I trudno powiedzieć, jak one ze sobą interagowały, ale pewnie mieliśmy na przykład łąki, które były pełne martwego drewna, albo coś, to co przypomina nam dzisiejszą łąkę, no bo ciężko mówić o łące w tej w tej dziczy. Co tu jest też ciekawe, to, jest, to są krzaki leszczyny w tle, które zjada nosorożec. Jest to y, nosorożec y, wąskopyski, żerujący na leszczynie i to jest w ogóle bardzo ciekawe, to jest na podstawie również badań z Polski. Na podstawie badań, gdzie odnaleziono właśnie pyłki leszczyny w zębach tego nosorożca i właśnie dlatego, dlaczego wspomniałem o tej leszczynie, bo obecność tej leszczyny w ogromnej skali, leszczyna produkuje dużo pyłku, więc y, o jej obecności wiemy, tak samo jak o obecności sosny, jak o jak obecności dębu. Produkuje dużo pyłku i wiemy, że jej było bardzo dużo w ostatnim interglacjale, a jak może y, o państwo, dosłownie teraz mogą się przejść w terenie, w przyrodzie i zobaczyć, gdzie rosną leszczyny, ponieważ teraz jest najlepiej, bo one kwitną, więc widać, jak kwit jest na żółto, tam gdzie są leszczyny się robi takie żółte, żółte, żółte plamy i po prostu widać one rosną wzdłuż lasu, na krawędzi lasu. One nie są w stanie tolerować konkurencji ze strony drzew, y, są wypierane, no więc fakt że leszczyna była wszechobecna w tym świecie pokazuje nam, że może większość tego świata przypominała właśnie ten skraj lasu. To, co obecnie ograniciliśmy do takiej cieniutkiej niteczki. No to to chcieliśmy też tu przedstawić. Ciekawy jest też cis, który był dużo częstszy w tym świecie tego ostatniego integracjalu niż dzisiaj. To już wynika. Cis jest równie dość światłorządny, również potrzebuje dobrego naświetlenia. Jest wypierany przez większe gatunki drzew, ale też już tutaj jest kwestia historii, czyli po prostu drewno cisu świetnie się nada do produkcji łuków, innych em, przedmiotów, więc on po prostu został wytępiony. Więc mamy też taki zaburzony obraz. On jest właściwie nieobecny zupełnie. A był też ważną częścią tego świata. No ale warto też wspomnieć poza drzewami, poza krzewami, o których wspomniałem. Oczywiście bobry tam w tym świecie są. Ale na przykład jest też mak tak jak chomik, nie bardzo kojarzący nam się dzisiaj, nie wiem, z dziką puszczą, natomiast on tutaj właśnie sobie rośnie z tego miejsca, gdzie przeorały, przeryły, wybuchtowały dziki, no i prawdopodobnie to było jego siedlisko właśnie w tym świecie, albo jakieś takie wydeptane skarbki, no, mi się to tak przedstawić na podstawie też tego, co dzisiaj wiemy, prawda? Gdzieś te skarbki, gdzie rośleżercy schodzą do wody, czy gdzieś właśnie krowy spacerują, no to właśnie tak wyglądają jakieś ekstensywne pastwiska, no może jakieś tam resztki tego możemy zaobserwować na terenie Polski, no czegoś, co kiedyś było w ogóle wszechobecne. To może jeszcze do tego przejdę przy, przy kolejnych obrazkach. No właśnie, teraz mamy ostatnie zlodowacenie i tutaj już nie ma bobrów. Tak, nie ma tej bobrów. Rzeczce. Tak, nie ma bobrów, ponieważ tutaj nawet zastanawialiśmy się, czy należy je tu przedstawić, czy nie należy, bo to wszystko jest obarczone znów błędem, to znaczy błędem jest obarczony też, nie tylko błędem jest obarczony sam, sama rekonstrukcja, ale też bł błąd datowania jest bardzo ważny w paleontologii, czy paleoekologii, czyli jeszcze bardzo ważne jest, żeby stwierdzić jakby z pewnością, że na przykład oznaczenie gatunku, ale też, żeby on był dobrze zadatowany, ta obecność, no ponieważ jeśli mamy na przykład bobra w jakiejś warstwie, a okaże nam się, że ta warstwa była, ona była przypisywana, nie wiem, ostatniemu interglacełowi, a okaże się, że to jednak coś się pomieszało, no to ten bobr w stanie był tam, tylko on był na przykład 100 tysięcy lat później. Więc to jest dość skomplikowane. Natomiast te dane wskazują na to, że raczej tych bobrów w tym zimnym klimacie ostatniego glacjału z lodowacenia raczej nie było nie, że może ich, pewnie ich całkiem, to było tak, że one były prawdopodobnie, natomiast było ich dużo mniej. Tak, tak, bym, tak bym się spodziewał. Chociaż są takie właśnie ciekawe, teraz się jeszcze już chyba to się, nie, to jeszcze przed, przed opublikowaniem, tak chyba tą pracę uwzględniliśmy. Taka praca się pojawiła, która właśnie mówi o tym, że hipopotamy, o których myślano, że tylko były w stanie żyć w Europie właśnie w tym klimacie umiarkowanym, cieplejszym, takim jak mamy dziś w Polsce, to jest ten sam gatunek hipopotama, który znamy z Afryki. On tutaj żył setki tysięcy lat na terenie Euro, na Europy. To okazuje się, że on że hipopotamy na przykład były obecne w tym zimnym klimacie zlodowacenia. Natomiast właśnie przez to, że myślano, że to jest niemożliwe, no, no, przypisywano tak naprawdę te szczątki do wcześniejszych okresów ciepłych i dopiero jak zdatowano je metodą C14, okazało się, to jest metoda takiego na jedynego, naprawdę pewnego datowania. Problem jest taki, że ona nie sięga do ostatniego interglacjału. Więc tam musimy się opierać na metodach datowania związanych z właśnie warstwami, w jakich znajdujemy te, te szczątki. To okazało się, że ich popatamy przetrwały jak najbardziej i żyły w tym właśnie zimnym krajobrazie nad Renem. Te dane pochodzą z Drenu, ale mamy tu chomika i co jest może najważniejsze tutaj, żeby podkreślić, to jest pewna ciągłość, ciągłość tych ekosystemów, również przez okresy zimne. Ponieważ wiele gatunków, roślin przynajmniej, które nas otaczają, jeśli nie większość, one były w stanie przetrwać ten zimny okres tu w Polsce, nie musiały się cofać do tak zwanych refugiów, czyli tych miejsc ciepłych, także jeśli państwo pójdą na taką dobrze zachowaną łąkę albo murawę, czyli taki suchy ekosystem otwarty, to Prawdopodobnie niektóre przynajmniej z tych ekosystemów są pierwotne. One trwają nieprzerwanie od 100 tysięcy, 200, może 500 tysięcy lat. Tak jak myślimy o lasach, chociaż nawet lasy tak nie trwają, ponieważ no, był, było to zadowacenie. Natomiast tereny otwarte mają to ciągłość bardzo daleką. Więc jakby widzimy tutaj te same procesy i również drzewa, może nieco więcej drzew w tym krajobrazie zimnego tak zwanego stepu mamuciego, tak nazywa się ten ekosystem. I to nam też za tym przemawia inne gatunki drzew, jednak dominację sosny i brzozy w tym krajobrazie. Natomiast te gatunki na przykład roślin leśnych prawdopodobnie mogły tam przetrwać, przynajmniej częściowo w miejscach o bardziej stałym mikroklibacie na przykład pod okapem drzew. Tutaj na tym drzewie jest jakaś soba chyba. Tak, jest to puszczyk. Mhm. Są to właśnie przedstawione tutaj znane z zapisów kopalnych gatunki ptaków, które są stricte związane z drzewami, a więc ich obecność, tak samo jak obecność gatunków terenów otwartych w okresach ciepłych interglacjałów, mówi nam o tym, że tam musiały być tereny otwarte. Te, przynajmniej w jakiejś mierze dostępne, tak samo obecność puszczyka, czy e, dzięcioła czarnego na szczycie tej, tej sosny wspinającego się powyżej puszczyka, A jest, e, mhm. mówi nam o tym, że tam musiały być drzewa, przynajmniej w jakiejś mierze, ponieważ one, one e, tworzą siedlisko dla tych, dla tych gatunków. Przechodzimy powoli do, do nas tak, tak. i naszego wpływu nas, czyli homo sapiens na krajobraz. Tak jest. My, czyli homo sapiens, pojawiamy się w Europie w czasie zadowacenia, czyli gdzieś pod jego koniec. I wytępienie do zaniku tych y, największych rośnożerców mamuta czy nosorożca włochatego. No bo właśnie też y, warto to podkreślić, że mieliśmy takie dwie tak naprawdę różne fauny. Tych dużych roślinzerców. I jedna nam jest bardzo znana, ponieważ jest nam bliższa w czasie, bo te mamuty jeszcze gdzieś tam 20 tysięcy lat temu tutaj wędrowały, czy to włochate, i mamy je dobrze zachowane. Na przykład w Krakowie można zobaczyć świetnie zachowanego, wyciągniętego z takich osadów. Smoły w, na dzisiejszej, w dzisiejszej Ukrainie i ona jest nam bliżej znana. Także znane nas są mamuty. Słoń leśne już jest mniej znany, ale mamy też świetnie zachowane szkielety słonia leśnego. Na przykład polecam się wybrać do Muzeum Okręgowego, Muzeum w Koninie, Muzeum Okręgowe. W Koninie chyba tak się nazywa. W każdym razie tam i tam można zobaczyć przepiękną rekonstrukcję słonia leśnego. Jeden do jeden wielkość także można stanąć na drugim piętrze budynku i popatrzeć mu oko w oko. A to były gigantyczne zwierzęta, bo one nawet dorastały do 13 ton. To jest jak ciężarówka, prawda? I takie stada wędrowały przez krajobraz. No ale wracając do naszego pojawienia się, pierwsze co... ponieważ pożar. Tak, jest tu pożar właśnie. Jest to mezolit, czyli już okres ciepły. Zaczyna się holocen, ten integracja, w którym żyjemy. No i człowiek w jaki sposób wpływa? Z jednej strony w większości megafaunę wytępił, bo już jeśli chodzi nawet o żubra, który jest nam dobrze znany, to największe zaniki, w największy spadek w populacji żubra to nie jest gdzieś tam polowanie przez, nie wiem, jak gełę czy w średniowieczu. To jest 15 tysięcy lat temu. Czyli największy spadek populacji żubra już jest związany z polowaniem przez człowieka, więc jakby w tym świecie wczesnego holocenu tych rośnożerców jest mało, bardziej jelenie, pewnie łosie, no i człowiek właśnie wprowadza pożary, żeby kształtować swoje tereny łowieckie, to jeszcze nie są rolnicy, to trzeba podkreślić, ale dzięki tym jeszcze trwającym populacjom dużych rośnożerców, koni, żubrów, turów, które trwały, prawdopodobnie w mniejszych populacjach, ale były, wciąż te ekosystemy półotwarte trwają. Ale większą rolę gra ogień antropogeniczny, no ale mamy tutaj znów pustółkę przedstawioną. Natomiast prawdopodobnie przynajmniej lokalnie dochodzi do większego zagęszczenia się tych, tych lasów. Także ten ekosystem mezolityczny już jest nieanalogiczny do tego, co trwało przez miliony lat wcześniej. Czyli tu już jest mniej tych na przykład gatunków ptaków, które lubią te otwarte przestrzenie. Tak. A przede wszystkim też mniej gatunków drobnych ssaków, które, które lubią, lubią to otwarte przestrzenie. Tam to jest nawet lepiej w zapisie kopalnym. Natomiast to nie jest tak, że one znikają całkowicie, bo do, mamy, mamy tu na przykład derkasza przedstawionego, mm. który. Jest związany dzisiaj z łąkami koszonymi głównie, natomiast ma tą ciągłość właśnie idącą wstecz, aż do ostatniego intergelacjału, bo tak samo jak chomik tutaj się na tym obrazku znajduje. Co też widzimy, to prawdopodobną większą zmianę w postaci mniejszych zaburzeń, czyli nie ma już tych miejsc takich wydeptanych, bardziej zaburzonej gleby, jest tego mniej, czyli na przykład mniej dzikich pszczół bo około 200 z, z kilkuset gatunków dzikich pszczół, które u nas żyją, które są niezbędne, żeby zachować ten ekosystem, żeby zapylać też nasze plony, to one budują sobie gniazda właśnie w tych takich zaburzonych miejscach. Także to jest ten okres przed kolejnym obrazkiem. No, on się chyba najbardziej różni od tych wcześniejszych. To z... jest już y, świat zawładnie, znaczy bardzo przez nas kształtowany, Taki podlinijkę. Tak. Z jednej strony tak. Już tu mamy tu pole. To jest generalnie obraz tego, co zaczęło się wraz z rewolucją neolityczną, czyli z pojawieniem się rolnictwa na terenie Polski i Europy. Pojawieniem się też właśnie przede wszystkim roślinożerców. Tych już udomowionych. I to jest taka kluczowa konstatacja może w tej całej opowieści, ponieważ często, y, jak rozmawiam w sumie y, z ludźmi, to czy, czy nawet najbardziej z nieprzyrodnikami, y, czy czy biologami, no to jest taka myśl, że no ale po co wracać do tego krajobrazu gdzieś tam sprzed 100 tysięcy lat? Mhm. To, to jest tak dawno, tego nie da się odtworzyć. No okazuje się, że Próba przywrócenia tych dzikich żerców, ale też ekstensywnego wypasu tych udomowionych, to, jest jedno, to byłby jednocześnie powrót do czegoś, co działo się przez miliony lat, ale też powrót do krajobrazu, który jeszcze znały nasze babcie, nasi dziadkowie, bo to jest krajobraz, który gdzieś tam rozpoczął się właśnie około 7 tysięcy lat temu wraz z pierwszymi rolnikami i on może jest inny, strukturalnie w dużej mierze, ponieważ właśnie mamy już pola, ten krajobraz jest bardziej otwarty, ale dzięki temu, że w tym krajobrazie byli obecni duzi roślinożercy, to na przykład widzimy tutaj mamy powrót maku, na przykład tutaj tak to symbolicznie przedstawiony, ale przedstawiający właśnie zmiany tych procesów i powrót tych procesów związanych z roślinożercami. Mamy znów te wydepytowane miejsca, mamy tego derkacza, mamy tego chomika, no i mamy też właśnie te półotwarte terasy kształtowane przez udomionych już roślinożerców. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść. No, można by słuchać i słuchać. I jeszcze niestety taka moja rola, żeby to kiedyś zakończyć. Ale tak, trzymam kciuki za doktorat. Trzymam kciuki za dalsze badania i znajdowanie odpowiedzi na te kolejne pytania. Bo na razie, jak rozumiem, jesteście na etapie takim, że zebraliście te dane rozmaite, wyobraziliście sobie pewien, pewne istniejące światy ale no jeszcze właśnie trzeba poznać dokładnie procesy, które tam się odbywały, te przejścia między tymi kolejnymi stanami krajobrazowymi. Fascynujące. to właśnie możemy zrobić tylko obserwując to, co się dzieje teraz. Ponieważ dane paleokologiczne no, tam nigdy więcej tak naprawdę oczywiście trzeba dalej je prowadzić, ale żeby dokładnie poznać procesy i też więcej możemy z nich się dowiedzieć jeszcze, ale żeby dokładnie poznać procesy, to musimy właśnie przywrócić tych leśnożerców. Także to nie tylko jest ważne z punktu widzenia w ogóle przyrody i, i, naszego, i naszego środowiska, tylko też właśnie z punktu widzenia badań naukowych. Im więcej będziemy robić eksperymentów, tym więcej będziemy wiedzieć, to się będzie napędzać. Szymon Czyżewski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Katarzyna Nowak, Zielona Dwójka. Do usłyszenia. Pełną, dłuższą wersję audycji znajdą Państwo na platformach podcastowych, w tym oczywiście naszej radiowej, podcastypolskieradio.pl, Zielona Dwójka. Autopromocja. Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać.